Ej, się myślicie z wielkiego gaybena. Ile razy mam ci czek, który powtarzać? Nie śmijemy się z gejów, bo przez to Facebook nam zasięgi obcina. Wspaniałe wieści mogę do Ciebie przynieść. No, no to jak, myślę, już, jak już jesteś. Myślę, tu. że dzisiaj się pogadamy trochę o grach. No to już. Jest Więc dobrze. pierwsza wspaniała wiadomość, którą do Ciebie dzisiaj przynoszę, to wieść z dzisiaj, 29 października 2019 roku. Gry EA trafił na stima. No i teraz bardzo ważne pytanie. Co mnie to ma obchodzić? Tak. Otóż zasadniczo pewnie Cię to w ogóle nie interesuje, skoro zadaj pytanie. Jednakże najnowsze gry EA, takie jak Star Wars... Battlefront 2? Nie Battlefront, ten najnowszy, który wychodzi... Jest po, coś nowszego? Tak, połączenie Uuu. Dark Soulsów, DD Akademii. Gwiezdnych Wojen i Mario Kart. Tak, <laughs> bez Mario Kart. Ale taki, taki naprawdę potężny tytuł który teraz będzie wychodził i w których będę chciał zagrać i będzie dostępny na Steamie. Wraz z tym tytułem i innymi od EA, na przykład Sims 4, co Cię pewnie tu nie rusza, ale również FIFA, co, FIFA, co też tak. mnie nie rusza, no, ale... Battlefield, co też mnie nie rusza. No, ale jest kilka takich gier od EA, które warto zagrać, na przykład A, Mass Effect, i będą to dostępne. EA-owy jest Mass Effect, nawet tak, nie wiedziałem. Tak, tak, nawet tak, nie wiedziałem. Tak, tak, no tak. to rzeczywiście. Mm. Także jak dla mnie to jest super wiadomość, plus to, że jest coś takiego, co się nazywa EA Access. No, jest, to, jest to usługa, którą oni oferują na różne platformy, na przykład Xboxa oraz PlayStation i pozwala to na wykupienie abonamentu, tam powiedzmy 15 zł i mieć dostęp do gier, do, do gier ea w cenie tego abonamentu. Mm -hmm. Czyli nie musisz na przykład kupować sobie gry za 250 zł na PlayStation, tylko kupujesz sobie na przykład na dwa miesiące po 15 zł od miesiąca EA Access i grasz sobie w jakąś <grym> Robisz sobie długi urlop, przechodzisz wszystkie tytuły. Dokładnie. I, i, nie, I płacisz 30 zł zamiast 250 za jedną grę, tak? No nie, no to to jest to, to brzmi fajnie. No. Coś podobnego chyba jest Sony ma dla swojego PlayStation, nie? Yy, tak, tak, tak. PlayStation Plus. Tylko, że w EA Access masz dostęp tylko i wyłącznie do gry gier i No oczywiście. Czyli wiesz, na przykład jak ktoś się próbuje namówić na Battlefielda i ostatecznie stwierdza, że no dobra, tak mi truje ktoś dupę, że yy, żeby z nim postrzelać sobie do Niemców, no to ten... No jest to, jest to fajna opcja. Tak, zwłaszcza, że na przykład y, biorąc pod uwagę ceny gier na konsolę, to warto. Ale tutaj rodzi mi się w moje głębowe pytanie. Popraw mnie, jeżeli się mylę, no ale w tym PlayStation Plusie mhm. i nie masz dostępu do wszystkich gier, ta biblioteka jest co miesiąc tak, jakoś... Tak, jest aktualizowana. E, tak. Dokładnie. Czy coś tam Wpada, coś tam z niej wychodzi, a jak jest w tym EA pasie? Czy też jest tak, że są gry na przykład najświeższe tytuły, w których jeszcze nie można zagrać, czy coś wychodzi i od razu hula i dusza piekła nie ma? Wydaje mi się, że pierwszy miesiąc po wyjściu gry, czy tam pierwszy jakiś tam okres, kiedy najlepiej się sprzedają gry, no one, jak... one nie wchodzą do jej eksesu, tylko tak. po jakimś czasie. Ale to nie jestem w stanie tego w tej chwili zweryfikować i nie pamiętam. Mhm. Z tego względu, że sam nie mam wykupionego tego abonamentu, bo 512 gier na Steamie tak. samo się nie zagra. W sumie nigdy w nie, nie zagram, no. ale to mniejsza. No ja mam tylko 27, a i tak myślę, że połowa to jest taka, że... Dokładnie. I ja mam taką kategorię jak na 500, dobra może nie na 500, ale na mnóstwo gier ze 400, która się nazywa... Krapy z Bandla. Aha, aha. I właśnie jakiś czas temu, to chyba tak mówiłem, że zrobiłem sobie porządki na tak, streamie tak, i posegregowałem w co będę grał, w co nie będę grał, bo już przeszedłem i w co definity, definitywnie nie będę grał i tak, tak posegregowałem sobie. No, także ja jestem Czaktul, a ja generał. I witamy Was w hergatce. Tak jest, kurczę, coraz szybciej sobie przypominałeś o tym, żeby się przywitać. <śmiech> <śmiech> Tylko 4 minuty. <śmiech> dobrze, dobrze jesteśmy, no to start. No i powiedziałeś, no to start, a intro już było i teraz, no. co mamy? Jak tą postprodukcję? Co tam? Weź tam jakiś śmieszny dźwięk w montu. Nie wiem, nie, nie wiem, czy słuchałeś ostatni, przedostatni odcinek, czy ostatni? tam gdzie, nie, ostatni ty edytowałeś, przedostatni chyba. I jak rozmawialiśmy, były, była tam, tam przerwa, bo były dwa tematy. Ja tam wstawiam takie A to nie, nie, nie, nie zwróciłem uwagi. Nie, nie, nie. Bo, bo, bo, bo, bo też brakowało mi jakiegoś tego przerwnika. I za starych czasów, kiedy, kiedy jeszcze był podcast Pełna Powaga, to był początek liceum. chyba po, po Połowa pierwszej klasy i z jakim nagrywałem, to mieliśmy tam zbiór i Mieliśmy tam takie aj, Nie. Okej. To myślę, żeby tu nie pasowało, ale trzeba będzie znaleźć jakieś ciekawe dżingle na przerwie. Wiesz co, ja znalazłem ostatnio bardzo fajny... Czy to jest raczej... Albo nie, o tym powiem przy poleceniu, bo było to chyba bardziej warto no. polecieć, a dżinglem 35 minutowy to jednak nie będzie. Czy, czy ty mówisz o mu muzyce relaksacyjnej? Dokładnie tak. Okej, okay. dobra. Wydaje, że mogłem wspominać. To, to nie, to wspominałeś tylko mi i przesłuchiwaliśmy podczas pewnej przekminy na temat Pythona. Tak, no. Ale dobrze, to powiesz o tym więcej w poleceniach. No i tak, no. No jak już zaczęliśmy o tych grach, to będziemy kontynuować o grach dzisiaj. Mm -hmm. No zasadniczo dzisiejszy odcinek chciałbym nazwać Hated Produkcja Gier. Produkcja Jesteś Jesteś w, sumie, w, sumie w sumie nie produksja? tylko produkcja. Po o... prostu hated gry bym bo tam na ile ogadywaliśmy szczegóły, co chcesz powiedzieć, to, to nie tylko najwyraźniej rakiem, który toczy środowisko gier i jakbyśmy jako gracze nie chcieli tym myśleć, nie są tylko producenci. Każdy A. ma swoje własne trzy grosze. Dokładnie. No to ca Całe środowisko jest według mnie spaczone. Bo powiedzmy tak na początek ogólnie, że nie dość, że wydawcy Robią jakieś dziwne szmery, bajery, powodując, że nie wiem, że wymuszają na yy, studiach, które robią gry, robienia czegoś w sposób, powiedzmy, niezgodny z ich sumieniem, e, że, to, że to czasami mija się z godnością i rozumem człowieka. Gracze, którzy hypują się nie wiadomo o co a później wielkie rozczarowanie, bo gra, która wydawała się, że będzie wspaniałym, wspaniałym arcydziełem techniki komputerowej 3D i w ogóle okazuje się być przeciętna i... Ale wiesz co... Tak, to jest problem. To, róbmy, róbmy po mhm. kolei. Najpierw skupmy się na jednym, potem drugim, bo jeszcze zaraz dojdziemy do, do sytuacji, że nie będę ci przerwał jeszcze przez 15 sekund i wyczerpiesz temat na odcinek. <śmiech> <śmiech> Dobra, to zacznijmy od tych wydawców, bo to jest, to najprościej kogoś. Tak, najprościej. Je, yeah. skoro zostali wywołani do tablicy od początku, no to z, z wydawcami gier jest ten problem, że okej, okay, oni dają hajs na produkcję tych gier. Oni wymagają tego, żeby te gry trzymały jakiś poziom i się sprzedały. No i wymagają też tego, żeby wpierniczyć do gry, która jest za 250 złotych, jest single playerową grą, czyli nie ma jakiegokolwiek sensu powiedzmy, dokupywanie jakichkolwiek boosterów do wzmacniania się przeciwko innym graczom. Lootboxy i paczki, które powodują, że gracz dostaje jakieś randomowe rzeczy. I to takie często, które są całkowicie bezużyteczne. Lecę przykładem. przykładem. Mamy na przykład... Choćby nawet Borderlandsa. Chociaż w Borderlandsie tych kluczy nie możemy kupić. Ale mhm. tutaj, powiedzmy, są rozdawane te klucze, które dają losowe skrzynki. Los... Ze skrzy... złotej skrzyni w mieście możemy dostać losową broń. Mhm. I to jest broń zwykle bardzo dobra. Tylko z drugiej strony, według mnie, to psuje trochę rozgrywkę z tego względu, że okej. Okay, tak, cokolwiek tak... nie znajdziemy w grze, będzie gorsze niż dokładnie w skrzyni. Tro... Trochę mnie to boli, że, kurde, zacząłem otwierać te skrzynie ostatnio, bo gramy teraz Borderlandsa, dwójeczkę, i zacząłem. Otwierać te skrzynie sobie, tak myślę. Ej, ale przecież to się tak bardzo mija z celem tej gry. No tak, to pamiętam y, tą zabawę, kiedy grałem po raz pierwszy lata temu w jedynkę jak się tą broń znajdował, i wreszcie mam coś, co będzie lepsze niż mój pistolet. Ale z drugiej strony mój pistolet powoduje, że mam większe obrażenia w walce wręcz. grałem z syreną, walczyłem wtedy wręcz. Co robić? Dokładnie. No tak, to co? No, biorę ten kluczek, otwaram strzynkę, wiem, co robić. Ten shotgun jest po prostu lepszy. Tak, tak po prostu. <laughs> tak z dupy. Tak, no właśnie. I, I wiesz, takie rzeczy, nie, i że z jednej strony... Y fajnie, mam nową broń. Tylko co z tego, że powiedzmy, dobra, Borderlands jest tutaj złym przykładem, bo te klucze są, powiedzmy... Darmowe. To jest tak. chyba, to jest chyba najważniejszy argument usprawiedliwiający, tak, tak, że... ale mamy inne gry, które są, nie wiem, Shadow of War. Tak? Shadow of War jest się chrysty. To była nudna gra. Mm, tutaj może ty się więcej wypowiesz, bo ja tylko słyszałem o tym, co się tam działo. Znaczy, moja przygoda z Shadow of War nie była długa, No. Taki zwyczajik, że, że jeżeli widzę, że jest gra, która mi się podoba, lubię sobie w nią najpierw zagrać, potem kupić. No i prosta sprawa, Ogram sobie tam 2-3 godziny i podejmuję decyzję, biorę, nie biorę. No i Shadow of War trafiło do tej kategorii. Kiri Ellison. No po prostu, po prostu i gra jest nudna. Strasznie powtarzalna jakby. Może problemem było też to, że wcześniej grałem w Shadow of Mordor, który mi się już bardzo podobał, który był rozbudowany. Sam, nie, był mniej rozbudowany, ale był jakimś takim świeżym powiewem. Może też dla mnie, jako osoby, która bardzo mało grała w Assassin's Creed'a, bo grałem raptem w część pierwszą i to jeszcze wydaje mi się, że w czasach gimnazjum, mm -hmm. może liceum, więc strasznie dawno no a ten Shadow of Mordor był takim właśnie między innymi asasynem w świecie śródziemnym. no i to fajnie sobie działo a ten problem z Shadow of War właśnie, no, tam można było dokupywać, jeżeli pamięć mnie nie zawodzi dodatkowe bandy orków można było sobie ich przejmować, rekrutować i Sauronowi na jego własnym podwórku robić partyzantkę no albo no, trwało dużo czasu, przejmowanie tych różnorakich generałów e, no też nie było zbyt przyjemne, jakby jasne. Gdyby to się zdarzało jakoby raz na jakiś czas, to okej. Okay. Ale to stawało się podstawą gry, więc już nawet się w pewnym momencie, ja, ja nie, nie musiałem za bardzo expić nie musiałem za niczym biegać, tylko raz za razem brać tego, okay? I brać go, i brać go, w sensie każdego kolejnego sobie przesiągać na swoją stronę. No mogłem sobie jedno kupić paczkę. I ci spaczki oczywiście byli no, lepsi, mieli tam... Już nie pamiętam, czy lepsze statystyki, czy lepszą broń, czy... No nie pamiętam, z jakiegoś powodu byli lepsi. No ale kurde, no i co? I mam wydać prawdziwe pieniądze na to, żeby, żeby gra przestała być nieprzyjemna? No. No gra za 250 złotych, to muszę podkreślić. Tego nie wiem, ile kosztowało. No 60 euro... Ale to w dniu premier to teraz... Yy, da, znaczy, no okej, okay, ale... Umówmy się, jeżeli gra w dniu premiery kosztuje A, no. tyle i jest no tak, niegrywalna nie bez zapłacenia dodatkowego. Znaczy no ona jest grywalna. No może mnie znudziła bardzo szybko. Jeszcze jeden mój kolega też wtedy grał mniej więcej, mniej więcej w tym samym czasie. To On wytrzymał troszeczkę dłużej. Ja, się, ja chyba po dniu wymieniałem, po, po hmm. jednym wieczorze grania. On tam troszeczkę dalej sobie podochodził. No I kurczę, no fabuła zaczęła się fajnie. Była interesująca, więc to jakby, jakby ta gra była właśnie no, mniej powtarzalna, bo w powtarzalności tutaj leżał problem, to pewnie bym sobie teraz ją już dawno skończył, był dumnym posiadaczem i tak dalej, i tak dalej. No a tak to... Yy, I a, lecimy dalej. tak Lorda na warto 20 zł wydać? 20 zł na Shadow of War w tym momencie. Tak. Obiło mi się o uszy, że ten system został poprawiony. Ok. Więc jeżeli rzeczywiście został, i, i gra jest szybsza, bardziej dynamiczna i mniej powtarzalna, to tak. To nawet 40 zł byłoby warto. Okej. Okay. Czyli tak jak y, kupno Mad Maxa kiedyś tam, co mówiłem. Ja... Tak, tak. Mad Max tam ch, wtedy jakieś super promocji wziąłem tam za 11 z chyba. No. to za 11 z był bardzo, była to bardzo dobra gra, ale za bazowe 70 to byłaby to bardzo słaba gra. No. Ja 40 zapłaciłem i za, zagrałem 40 godzin ponad, więc, no, więc jestem zadowolony. To też to się długo dość, bo mi się wydaje, że ja... Ja wszystko. To nie, to ja, ja no. około 30 godzin, ale już pod, pod sam koniec te mi się przestało podobać, hmm. bo też było zbyt wtórne. No. Jeszcze jako tako rajdy mi się podobały. Były strasznie łatwe, ale miały klimacik. No, no. Więc, więc nie grałem. Ale też już, no, już myślę, że ma co tematu rozwijać dłużej. Tylko jeszcze jedna wzmianka no. to ten niesłynny Battlefront przecież. Uh, tak. To był pierwszy, czy to był drugi? Battlefront 2, gdzie kupno skrzynek było wymogiem, żeby móc cokolwiek ugrać. Czy znaczy nie, można było odblokować te postaci. Można tam. było, oczywiście. Tylko, że Tylko, że 40 to... godzin na odblokowanie jednego Darta Vadera. Trochę a, dużo czasu. Trochę dużo. I oczywiście, gdybym mógł zamiast siedzieć w robocie grać, to by mi było na pewno weselej, ale jako, że nie mogę, jako, że na grę poświęcę, no, załóżmy optymistycznie 3 godziny na dobę, co jest dalece przeszacowane, ale niech będzie tylko tak jest od cholery czasu. To są niecałe dwa tygodnie. No. no ale... Co tam? Ogólnie, jeżeli chodzi o to, że masz grę, która, za którą musisz płacić podstawowe pieniądze. tam Ona też była droga, bo to jest od tak? Mhm. 250 zł wszystkie te gry kosztują na start. Nawet na PC-cie. Później musisz kupić sobie dodatkowe, powiedzmy, dodatki, mhm. dodatkowe DLC-ki, żebyś odblokować kolejne mapy. Bo jeżeli nie kupisz sobie tych dodatków, to będziesz... Łączył się z ludźmi, którzy tych dodatków nie mają, a ich jest zwykle promil. I później matchmaking ci leży, bo grasz albo w ogóle nie grasz, bo nie możesz mm -hmm. na drużyny. A więc no. to, to, to, ten problem mi się kojarzy bardzo z Destiny 2. Destiny 2? Tak, jak ona się tam pojawiła no, jeszcze w roku ubiegłym jako darmowy prezent dla tych, którzy tam mieli konto na Battle.necie no o kurka wodna za darmo to bierę no, no i zasadniczo a, można było tam dobić level 20 z tego co pamiętam, no i wychodził i świeżo był dodatek który lukował mhm. o najpięćdziesiąty kosztował a wiem, z 20 euro, 30 euro, jakoś tak no i bez niego ta gra była niegrywalna. No. Pamiętam, że jak skończyłem tą ze znajomi, graliśmy, I to jak skończyłem, był... to stwierdziłem, że ta gra była za droga, mimo że kosztowała nic. No. Kosztowała mnie czas i Troszkę takiego, takiego, powiedzmy, przywiązania emocjonalnego, bo bardzo ładna jest. Sam początek był obiecujący. Myślałem, że się jeszcze wciągnę, że będzie fajnie. A no, w kółko robienie tego samego. I to, był, I to był problem wydawcy. Activision Blizzard to był wydawcą Destiny. No tak. I teraz ziomki, którzy robili tę grę, odłączyli się od nich. I Destiny trafiło za darmo w podstawce na, na Steama. No tak, I... ale masz dalej no, darmową grę. Yy, dużo kontentu z dodatków jest również dostępnych. Aha, okay. yy, tylko, że powiedzmy ta fabuła i tam level upy są yy, powiedzmy za dodatkami zakryte. Okay. Że musisz zapłacić ten dodatek, żeby fabułę dodatku... No może, ale no, też to, to się ta to, to gra... Bardzo mnie zaciekawiła i po godzinie dwóch grania no, nie potrafiła utrzymać. Mhm. Nie, nie było w niej nic takiego. No. Ale mamy pierwsze co, grzech wydawców, e, b, b, no preordery, nie ja wyliczam się moje preordery, e, płatny kontent w grze, za którą już ktoś zapłacił. No. Okej, okay, mamy pierwszy grzech, dawaj dalej. Dawaj dalej, okej, okay. to deweloperów, jeep. E, za co można zbluzgać deweloperów? No, czy... Za wydawanie mnóstwa krapiszcza, które nie nadaje się do pokazania publice i ktoś wrzuca te gry na różne sklepy, nie wiem, Google Play. A, ty o, mówisz, że o taki... O ale chodzi ci o dużych deweloperów, którzy wydają niedokończony produkt, ale powiedzmy, mówimy te, o że znaczy, firmach absolutnie. typu Ubisoft, Typu paradoks, czy o deweloperach takich, którzy powiedzmy, Też. wracają sobie po w sensie i klapią jakieś główienko, żeby było do Steamie, w, do Steamie w paczce? Więc nikt tego zdrowego związek nie kupi, ale jak ktoś kupi paczkę 1000 gier za 100 zł, to jest szansa, że twoja gra tam trafi i... to raz. Chociaż yy, większość gier robionych po godzinach przez yy, ludzi ma jakikolwiek sens no to rozwojowy, ale są takie krapiszcza, które są po prostu klonem, klona, klona, klona i wrzucane to są do, sk do sklepu Google, na Steam'a gdziekolwiek, tylko po to, żeby ktoś tam wszedł, raz zainstalował to, obejrzał ze trzy reklamy i usunął. Kojarzę, ty, ty, jak, ty, dużo jak dużo a, pozycji pojawia się w sklepu Google, gdy wpiszesz Minecraft. No właśnie, albo Pokémon. To też jest mnóstwo. Ale to jest raz. Ale dwa to, co mówisz, że mamy taką grę Palau 76. <grym> Bo tu nie można mówić, że wydawca zapalił. Też. Wydawca jest deweloperem w tym przypadku. Bethesda w tym przypadku tak bardzo nawaliła. Że tego łajna się nie da posprzątać. I nie, nie my... przyda, da się wprowadzić płatny abonament. No Marok. właśnie, płatny abonament. Ja pierniczę. Jakim trz... to Todd, powiedz mi, Todd, dlaczego? Dlaczego to. sobie może potrzebują sfinansować no, tę szóstkę? Może. Tell me lies, tell me sweet little lies. No, ja nie. nie... Nie, no w no. Falloutie to nawet 76. Myślę, że nie ma co się rozwodzić, bo nie, no, za ale... dużo już papieru, potu, łez i śliny poleciało, by opisać ten, ten temat niedoskonały. Wystarczy, w, wystarczy wpisać ee, ta piosenka, Little Lies na YouTubie, oryginalny teledysk i poczytać komentarze. <laughs> Official e, Bethesda Anthem. <laughs> Natomiast komentarze do tej piosenki zostały tak zalane żółcią od graczy, się tak. do tej czy to jest po prostu kwestia to była wykorzystana jakoś w, w, w memach? Tak piosenka została Okej, wykorzystana w, byłam, w memach. Że... Na przykład jak Todd Howard, czyli jeden z głównych ludzi w beteździe wychodzi na scenę i zapowiada, że to jest yy, budowa w Fallout 4, it just works i, i tam w tle leci lepiosenka, że on kłamie cały czas o tych grach nie, że wszystkie, na przykład wszystkie rozmowy NPCów nie są skryptowane yy, Fallout 3 będzie miał 300 zakończeń wiesz jeszcze jaka gra miała rozmowy rozmowy NPCów? No jak? To hmm. ludzie zawsze gadają tak <słuchaj> Hmm, schowaj to, no schowaj ale to już jak, jak, jak podejdziesz jak wejdziesz do chaty, albo ciągniesz broni jak ciągniesz broni no. a w podstawowej dwójce jeszcze coś innego <laughs> Okej, okay, no więc mamy deweloperzy, którzy wrzucają e, krapiszcza. krapiszcza. Ale to bym troszeczkę jeszcze rozwinął, bo. No, no nie tak, wiem. bo tu nawet nie jest. Nie, nie mówimy tu o krapiszczu, które jest. E, tak jak powiedziałeś, które służy tylko na biciu czterech reklam, e, zarobieniu 18 groszy na człowieku i lecimy dalej. Na e, niedokończone gry, wydawane jako pełna gra, tak świta mi, że dość często z takim czymś jest przecież uwielbiany przeze mnie paradoks Interactive kojarzony. Tak. No, Paradise ma taką dziwną politykę, dziwną, nie dziwną. Wyrzucają grę, która jest gigantyczna, jest arcyogromna, potężna produkcja, no ale kilku rzeczy nie ma. Ja pamiętam, jak zaczynałem Na po... przykład testów. <laughs> Brak testów to jest jeszcze coś innego. To, to, to, to, to, to tam jest jeszcze poziom na inny, na inną okoliczność, temat. Tym bardziej, że no, nie potwierdzone z forum to z forum, ale tam były doczytywałem niedawno o problemach personalnych w studiach Paradoksu, ale większym problemem, jakie to studio robi, jest to, że yy, właśnie powołując się na moje doświadczenia z Europką, postanowiłem sobie zagrać niewielkim państwem, Holandią no i zaraz uparłem, umarłem, no bywa, małe państwo, w... głupio, jeszcze małe państwo będące pod władzą Burgundii jako tam wasal, czy może Unia Personalna, nie jestem pewien, nieważne. Wchodzę więc z poradniki, jak grać Holandią. No, pierwsza porada, no, sojusz z Francją i ogłosi, Francję o wspieranie niepodległości i wypowiedz wojnę o niepodległość. Prosta sprawa, Burgundia przegra. <grystanie> nie było opcji poproszenia o po wsparcie niepodległości. Oto ona została zaimplementowana, mechanika a dwa dodatki później. I tak, ona się pojawiła rzeczywiście, już w momencie, kiedy ja grałem, tu o kwestię wydaniu 10 zł, że nawet te dlc były tanie, więc, więc nieduży problem. No, ale dość. na, No, brakujący. I coś takiego kojarzę głównie z Europką w nią gram najwięcej. Natomiast nie tak dawno wyszła przecież, jak się nazywa ta gra? imperator. Imperator od paradoksu. No ludzie mówią, że, że, że no, gra z fajnym potencjałem, ale bez DLC, że póki co nie ma największego sensu w nią grać, bo po prostu jest niegotowa. Czyli mamy produkt, który jest gotowy, ale, jednak... ale ma tak, no, potrzebuje nie ład, a po prostu dodatkowych... No, jakbyś kupił sobie kurtkę, ale potrzebował mieć ze sobą rękawy do niej, bo no, kupujesz kurtkę... Wygląda jakby miała rękawy, no, a nie ma. Albo rękawy bez dziur. O, tak, że, że są rękawy, ale ręki nie włożysz. O kurde. No, a sam sobie nie doszyjesz, bo no trudno trochę. No, Właśnie, że pewnie, to, nasze znaczy młodzieży robią cuda. No, młodzieży robią cuda do, do, gier, do gierek paradoksu. No to już ja kiedyś mówiłem, e, no. najlepszy mod do Hardzowa ron 4 to jest wojna w krainie kucyków i to mówię nieironicznie jest po prostu cudowny. Tylko, Magiczny. Jeszcze ja wie, tam magia chyba jest, ale ja grałem jakimiś postkomun znaczy anarchokomunistyczną rebelią gryfinów. To magii nie mieliśmy, mieliśmy tylko czołgi i karabiny. No, ale jeszcze jest ten niesławny Nomen Sky. Ach. i to jest, to, to, to jest temat w sensie całego No Skya, skąd z tego, co mówi deweloper, na co się hype'ują gracze, będzie można łatwo przejść, mm -hmm. bo tutaj, tak samo jak w przypadku Toda Howarda, mamy przykład po prostu kłamania w żywe oczy, yy, mówienia, że o jednych rzeczy, że gra jest olbrzymia, co po części jest prawdą, że wszystko jest tam generowane losowo, okej, okay, są to w pewnym sensie prawdy, ale nie do końca. No to takie półprawdy. Bo Cztery jeżeli... szlachetne ślaki... Dokładnie. <laughs> No ale to jest tak, gra była z jednej strony wielka, można było naprawdę, każdy gracz mógł odwiedzić, różno, zaczynając, inną planetę odwiedzał i tam można było zobaczyć, czy coś, ktoś coś robił, czyli ktoś doleciał do tej samej pęty, no ale z racji, że to było tak rozproszone, nie było możliwości, ale z drugiej strony gra była pusta, po prostu. Jeżeli miały się pojawić jakieś losowo generowane potworki żyjące na tej planecie, jakieś powiedzmy dinozaury, cokolwiek innego, to to były jakieś abominacje wyplute z generatora, aniżeli coś, co by przedstawiało realnie, możliwie realnie istniejące stworzenia. No. Było mnóstwo takich rzeczy, które spodziewaliśmy się, że dostaniemy coś, a dostaliśmy coś, tylko takie no nie bardzo nie bardzo hmm. A no ty i mówisz, że tutaj wina leży po stronie graczy co w takim razie yy, bo za gracze tak się schajpowali na tą grę tak bardzo domagali się tego tak bardzo uwierzyli w te wszystkie słowa deweloperów tak bardzo sami nakręcali się że gdy przyszedł gotowy produkt yy. o ale czy nie było aby tak popraw mnie, no. jeżeli powiem nieprawdę, ale za, za, coś mi jednak się o uszu obija, że gracze rzeczywiście mieli wielkie oczekiwania, dlatego że te wielkie rzeczy były im obiecane. Przecież nie bez przyczyny No Man's Sky był zwracany z tym, pozwolił na zwroty, a nie, nie sądzę, żeby z tym zgodził się. Ej, no, dostaliście to, co, co było powiedziane, no o co wam chodzi. Nie sądzę, żeby Gaben hmm. do pieniążki tak łatwo. Natomiast kiedy, dobra, dobra, tak że miała być ciekawa eksploracja i ciekawa walka i ciekawe budowy, no i tego nie ma. Czemu tego nie ma? No. i. Czyli tu, tu, tu bym bo nie, nie się, że przehajpowanie jest problem. Przehajpowanie to na przykład, jak pamiętam, byłem w podstawówce, w czasach jeszcze bezinternetowych i wracając kiedyś do domu przechodziłem, bo tam kiosku, wiadomo, kioski były i na wystawce była gra, że jakoś Worlds of Billy nazywa, czy może Billy's Adventure, coś takiego, coś z Billy'm i była dwójka. No i kolorowa okładka, ładna grafika, e, jeszcze była tam jakaś taki wielki napis, że powrót hitu, czy jakoś tak, dwójka, powrót hitu, kurde, bo ja za miałem, no w porywach 10 lat myślę, że mniej, podjarałem się strasznie, gdzieś tam o 10 złotych odłożony miałem i Mój hype polegał na tym, że widząc tylko reklamę, uh -huh. e, wydałem te 10 zł, które były wtedy dla mnie wielkim ale też ja nie miałem tak, o, że mogę się siąść na komputer, kiedy chcę. Ja nie miałem tak dobrze. Ja musiałem czekać, aż rodzeństwo skończy grać. No ja dni, tak samo miałem. Było potworne. E, I spowodowało tylko, że siedziałem na komputerze zawsze, kiedy mogłem. A tak to mógł, kiedy mogę, to mi się szybciej znudził, jestem pewien. No ale... Ja, w każdym razie, odczekałem dłuższy czas nie pamiętam dlaczego, ale parę dni ta gra u mnie leżała i tylko czekała, patrzyła na mnie, wołała do mnie zainstaluj mnie, wkładam płytkę do napędu po tych kilku dniach jaka była moja radość, kiedy odkryłem, że jej nawet nie trzeba instalować, że można z płyty grać Boom, gram <grym> to było gówno <grym> to, było, to było przehypowanie nie do końca wiem czego oczekiwałem, ale na pewno czegokolwiek <grym> Okej, okay, dobra, masz rację. Ale mamy rzeczy, na które się ludzie nakręcają. No tak, to, to znów przykład film Joker, na który się strasznie napaliłem. Jakby spodziewałem się czegoś innego. Jakby, no nie powiem, że mi się nie podobał, mi się podobał. Ale spodziewałem się czegoś innego do takiego stopnia, że w sumie wyszedłem lekko zawiedziony. No widzisz, a wszyscy zachwalają ten film. Bo słusznie. Tylko mówię, ja sobie sam, sam się nahepowałem na nie wiadomo co i jakby to, co było mówione dostałem. No i właśnie tak samo jest z grami, prawda? Że jest cała rzesza ludzi, która widząc zapowiedź nowego Mass Effect Andromedy. Przykład. Bo sam był hype'owałem początkowo, ale było zaraz e, Jakub, stop. Bez hajpu, bo hmm. będzie problem. No yy, I jaki był ból dupy graczy o Mass Effect Andromedy? Fabuła jest Szienny. ok. Jest ok. Jest taka, że Mogę, da, radę. da radę, jestem w stanie ją zaakceptować. Widać, że ludzie, którzy pracowali nad trylogią Mass Effecta pierwszą, może maczali palce, ale nie za dużo. Pojawiają się postacie z poprzednich części, co było fajne. Że, znaczy, Może nie tyle się pojawiają, co są wspominki. I jest takie właśnie fajne połączenie między jedną serią a drugą a ludzie zaczynają buldupić. O, o co? Przecież dostali to, co było im pokazane. To, że jakieś animacje się psuły na schodach, no zaraz, okej, okay, one się... Żeby to był problem animacji na schodach, to jeszcze palicho. ta gra przecież pierwotnie była paskudna. Mimika to był żart. Przecież co, niewiele się zmieniło. W sensie, <grym> mimika dla mnie nie jest problemem, bo to, jestem to... przyzwyczajony do masy efektów w trilogii. Tam też ta mimika była taka... No nie wiem, ja mam wrażenie, że w że, że Andromedzie była gorsza, przynajmniej te w, w samej wzmianki filmiki, które oglądałem z początku mm -hmm. samej gry, no... Nie, nie, Mass Effect nie był tak zły wiesz co, dobra, ja może mam tym bardziej powiem pod uwagę też, że Mass Effect był grą starszą, znacznie starszą tak. i łatwiej wybaczyć proces z 2007 8, ale ja mówię sobie to login, bo... No, to... bo one tam wychodziły powiedzmy co, nie wiem 2-3 lata, on na nazwę z Age chyba wychodził później ale no powiedzmy ten najnowszy Mass Effect Mogę śmiało powiedzieć, że był odrobinę tylko gorszy graficznie od Andromedy. Hmm. No, Ale może to jest problem ze mną, że ja w tą grę grałem pół roku po premierze. Że już zdążyli połatać jakieś rzeczy. Ale jeżeli biorąc pod uwagę, że bawiłem się naprawdę świetnie. Na pewno ponad 100 godzin w tej grze nabiłem i chcę wrócić do niej. To wydaje mi się, że to jest naprawdę dobra gra. W sensie, może nie naprawdę dobra, ale taka dobra plus, plus że no, w serduszku miejsce Zosta no, zostało. Zaraz z tak. Bogumatoriaszki raz i dokładnie. <laughs> <laughs> Także największy problem z graczami jest taki, że oni właśnie napalają się na nie wiadomo co, zamiast poczekać i zobaczyć, na spokojnie, bez żadnych, bez żadnych powiedzmy nakręcania się, że o, jakie kiedy mówisz, tak? No to y wydaje mi się, że już przechodzisz do kolejnego grzechu, jakim są preordery. Tak. To Preordery pre to jest... Wiesz co? Jest to problem, tak. Bo płacimy za kota w worku. Yem, nie wiem, czy pamiętasz, w jednym z odcinków... Nie oglądałem tego, nie oddałem, nie oglądałem może y W pewnym odcinku świta mi, że było to na niewiele przed wydaniem gry Kijaszek Prawdy w jednym z odcinków, który traktował Jeżeli pan nie Zawodzi o <gry> Czarnym Piątku trylogia tam e, g, gry lodu i ognia w, w, w Grotron e, tam sobie przez, przez twórców została przedstawiona i w pewnym momencie Cartman e, zapytał Kyle'a Ej Kyle, wiesz co dostajesz jak kupujesz grę w Priorderze? Kyle nie wiedział, więc Kartman mu powiedział. A big dick in your mouth. Hmm. Bo tak jest. Bo. Świetny chyba był przykład Unity: Assassin's Creed, prawda? To była nieskończona gra. Taka hmm. po prostu nieskończona. No to są tak. No, ciężko mieć się wypowiedzieć, bo nie grałem. Też kojarzę tylko i wyłącznie z żali, ale znowu też kojarzę też z żali <śmiech> z rodzimego rynku. Wiedźmin 2. Nie wiem, czy pamiętasz, co preorder oferował. Nie wiem. Można było zagrać 12 godzin czy to 24 godziny wcześniej, że otwierały się serwery i gracze, którzy kupili w preorderze, mogli szybciej sobie zagrać. Otóż nie. <grytanie> <grytanie> Otóż nie, nie działało. Więc... Znaczy, domyślam się, jak milion ludzi naraz ściąga gierę. To serwery mają prawo nie... Paść. Coś tam coś tam, coś tam, bardzo nie pykło, no ale ogólnie fajnie, zapłaciliście. I co jeszcze było? Fallout 76! Um, tak, rad o tym można wyliczać jej problemy. Ale Nie, inaczej. Można wyliczać jej zalety. Bo łatwiej. Bo łatwiej, szybciej. Zmieścimy się na dłoniach jednej ręki. Dobra, dawaj. Można pograć z kumplami falauta. Fallouta. No dobra. Można budować wszędzie swoje domki. To jest zaleta? To jest zaleta. Mi okay. się podobało to w czwórce. Yy, Bo sobie. I w sumie tyle. Nice. <laughs> I, I to są wszystkie zalety Fallouta 76. Jeżeli miałbym za tą grę zapłacić więcej niż za darmo, <laughs> to nie. Nie, nie, nie. Nie. No, miało, miało na Steam'a wyjść i nie wyszło. Jeszcze. Myślisz, że... ale Były zapowiedzi wydaje mi się, że na Steam'a... Ale to jest w sumie dziwne, przecież Steam wpuszcza każdy najgorszy chłam, gdyby żeby na epika nie weszło to rozumiem, bo ludzie w Epiku testują, gdy za nim je wrzucą. No. nieobecność na Steam'ie jest co najmniej dziwna. Ej, i właśnie co mnie jeszcze wkurza u graczy? U graczy? Dlaczego jest tak wielka niechęć do Epic Game Store? A? Ja to rozumiem, bo już o, jakiś czas temu mówiłem o tym, ale... Mam tego Epic Game Store Jest to taki trochę upośledzony brat bliźniak Steama. No, bo jest jeszcze niedokończony, bo tak naprawdę to był launcher do Fortnite'a w tej chwili. I nadal trochę jest. Ale jak tak sobie patrzę, jak oni rozdają te gry, dobrze, trochę mnie tymi grami kupili, w które nigdy w nie zagra. <grym> ale kilka fajnych tytułów tam było. I tak sobie myślę, że okej, okay, ale z drugiej strony... I tak czekam na GOG'a Galaxy 2. Nie wiem, czy go, Ma nie, nie dwójka? Tak, GOG Galaxy 2 ma być launcherem, który ma służyć Co jako proszę? hub do łączenia wszystkich twoich yy, serwisów z grami. Uuu. Steam, Epic mm. Game Store, GOG. Tak i to myślę, że to na przykład będzie mogło przekonać mnie, bo ja znaczy mam Origina, ale mnie nie niezainstalowanego kiedyś zakładałem konto pod Mass Effecta uh -huh. właśnie. Mam Goga, to chyba z okazji go Winta, bo był do Winta, tak. jak tą chwilkę gram, Steam, no bo to bo z Steam, ale no, że Epic jest po prostu, będzie właśnie kolejnym, kolejną aplikacją, w której będą gry, w której nie będę grał. No właśnie. I jakoś tak, niby mam, no jeszcze myślę, że kilkaset gigabajtów spokojnie, wolnego miejsca, ale z jakiegoś powodu ekologicznie uznałem, że nie będę zaśmiecał. Natomiast, żeby było jedno takie, no to, to tak, to no. zrobi dużo dobrego, myślę. O coś czekają. To znaczy, że trzeba skończyć. Pamiętaj, co polecasz? Że... Nie no, najpierw najważniejsze pytanie, czy jeszcze jakieś grzechy masz do wytłumaczenia tak na, na, na szybko? Na szybko? Mm, za dużo tego jest, żeby też no, spamiętać wszystko. To ja raz. też więcej grzechów nie pamiętam. Pytasz mnie, co polecam? Bardzo często e, w czasie pracy, od wielu lat miałem problem, że chciałem sobie posłuchać muzyki lub czegokolwiek, co by mi wygłuszało z jednej strony dźwięki otoczenia, no bo to wiadomo, ktoś rozmawia, ktoś pożartuje, ale żart, którego nie zrozumiem, albo ludzie gadają o pracy, to też jest nieciekawy, więc fajnie byłoby się od tego odciąć. Ale... No, założę sobie słuchaweczki, odpalę sobie, niech będzie Rhapsody of Fire, no i nie ma możliwości, że mi się skupił na pracy, kiedy muszę znaleźć szmalogdowy miecz i pokonać nim Dargora. To tak się nie da pracować, więc zacząłem szukać dźwięków, muzyki i tak dalej, które mogłyby mi pomóc w pracy. No i znalazłem, mam takie moje top 3. Zacznę od numeru 3 oczywiście. Na YouTubie łatwe do znalezienia. Kilka godzin Sonaru z Łodzi Podwodnej plum, plum, plum, co chwilkę i to też ładnie wyszło to dźwięk tego morza, czy tego ogromu wody dookoła, także zuchwycony, więc wszystko fajnie. Natomiast to konkretne nagranie, właśnie takie, co trwało mm -hmm. najdłużej i miało najlepszą jakość, miało ten mankament, że ten sonar, wiadomo, on był zapętlony, ale nie był zapętlony idealnie, co znaczy, że jak się w pewnym momencie mózg przyzwyczaił do częstotliwości tych plumknięć, w pewnym momencie jest ono, za szybko... I nie jest to wielka wada, ale troszeczkę jest. Numer dwa do, do pracy. Znów będzie to bardziej, bardziej ambient niż rzeczywista muzyka. Na YouTube do znalezienia pod nazwą mniej więcej Relaxing Meditation. Sounds from First World War. I rzeczywiście mamy dźwięki karabinu maszynowego, krzyki rannych żołnierzy, jakiś tam czołg sobie w tle nawet przejedzie, czasem ten, ten kopyt. Trwa to krótko i dlatego jest drugie miejsce, bo raptem chyba 37 minut na YouTubku. Natomiast rzeczywiście można się uspokoić, wyciszyć, zrelaksować, słuchając to, co, tego, co było codziennością dla żołnierzy podczas I wojny światowej. No ale moim numerem jeden, jeden jest... Utwór to już jest piosenka, którą poznałem wiele lat temu i ona cały czas nie jest najdoskonalszym, co poznałem, ale z najbliższej doskonałości. Jest to utwór zespołu Sleep o tytule Dope Smoker. Trwa on godzinę i bez mała 4 minuty. Z grubsza jest przez cały czas ten sam rytm, z grubsza jest ten sam riff. Wokal no niestety jest, co też powoduje drobne rozproszenie, natomiast po czterech, 5 przesłuchaniach, kiedy znasz już utwór na pamięć, kiedy mózg to rejestruje jako po prostu kolejny instrument, bez problemu i wyciszy, i uspokoi, i można sobie do dość solidnego rytmu pracować. Co ty za to polecisz? Co ja za to polecę? Ja ostatnio dokonałem zakupu dysku. SSD. Nie wiedziałem, że ci wypadł. <laughs> za niewielkie pieniądze polska firma. Wspieramy polską przedsiębiorczość. Goodram. Nie wiem, czy kojarzysz tego firmy. To jest nie. polska firma. I kupiłem sobie od nich dysk SSD 256 GB. Jak ten laptop teraz śmiga, na którym nagrywamy teraz. I w końcu, jeżeli macie problem z komputerem, bo jest stary i macie w nim dysk HDD, to spróbujcie najpierw sobie zainstalować dysk SSD i zobaczyć <grym> potem tak. wyrzucić. No tak, bo jak, jak to mu nie pomoże, bo na przykład no, to, to. procesor jest przejechany, no to no. do nowego kompa już dysk jest kupiony. No tak, eutanazja jest te łaski. Dokładnie i później przeszczepy można robić. No, także ja polecam jak macie starego kompa sobie zamontować z ssd -ka. Tylko musicie mieć pewność najpierw, czy to będzie kompatybilne. Bo jak się do jakiegoś naprawdę starego kompa będzie chciał podpiąć dysk SSD... To wybuchnie. Może nie wybuchnie, tylko może po prostu się nie uruchomić. I warto przy wyborze dysku SSD pamiętać o tym, żeby w parametrach miał TTL. Bo to jest odpowiedzialne za to, jak bardzo pofragmentowane są tam w komórkach pamięci nie Nieważne. To jest brudnie programistów. No, i nie każdy chce słuchać. No, także, jak ktoś chce więcej informacji, jak sobie wybrać dysk, to. Niech googluje. Albo, albo, albo w komentarzach napisze, to ja mu A. odpowiem. No, także to była hergatka. Ja jestem Czektul. Tak, generał, i. Do usłyszenia następnym razem.